Już kilka razy słyszałem e, od różnych osób, które jakoś tam się zapoznały z informacją e, o temacie przewodnim tegorocznym, e, że ciekawe tematy. Z drugiej strony dzisiaj padło stwierdzenie ciekawe te, tematy, a tak nas mało. E, I myślę, że jest e, to coś dosyć nieprzypadkowego. Dlaczego? Dlatego, że człowiekowi łatwiej się zastanawiać nad czymkolwiek, byle nie nad sobą. Nad, e, nie tylko nad własnym, e, własną postawą moralną, ale nad tym, kim, kim jesteśmy. Traktujemy siebie na zasadzie pewnej oczywistości. kilka osób z naszego grona bierze udział w zajęciach Szkoły Mądrości Krzyżej. Na pierwszym spotkaniu jest taki prosty test polegający na tym, żeby dopisać co się chce do słowa jestem. I, no i, i to proste ćwiczenie pokazało, jak często patrzymy na siebie funkcjonalnie. Jestem, to znaczy jakie zajmuje miejsce w społeczności, do czego służę i jak siebie postrzegam. Albo jak myślę, że jestem postrzegany przez innych. Bo na jakie pytanie próbuje odpowiedzieć antropologia? Antropologia próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak jestem. Jak? Bo yy, widzimy tutaj na, na, na środku, Taki duży, składany mebel. Duży stół rodzinny, duża rodzina, to i stół musi być duży. Ten stół też jakoś jest. Ma tylko to szczęście albo nieszczęście, że on się nie może zastanawiać, jak on jest. Na przykład nie postawi sobie pytania, co to znaczy, że ja, duży stół, jestem złożony z czterech małych stołów. Takich jednostkowych bytów, które jednak nie istnieją osobno, ale tworzą mnie. Więc można by powiedzieć, że antropologia z jednej strony pyta o to, jak człowiek istnieje, jakie, w jaki sposób istnienia jest charakterystyczny dla człowieka, bo czyni nas ludźmi, a z drugiej strony możliwość zastanawiania się nad tym już z tego naszego specyficznie ludzkiego sposobu życia wynika. Gdybyśmy byli jak stół, to też byśmy się nie mogli zastanawiać nad tym, co to znaczy być stołem. A że jesteśmy ludźmi, to możemy się zastanawiać, co to znaczy być człowiekiem i szukanie odpowiedzi na to pytanie nazywamy antropologią. Przyczyn jest spore zamieszanie, jeśli chodzi o kwestie o kwestie samego terminu antropologii. W latach 60. dawno dla niektórych to prehistoria, ukazała się taka seria podręczników akademickich, zresztą stojących na bardzo wysokim poziomie dla e, kierunków e, na studiach z historii starożytnej. Ukazał się taki podręcznik e, dla studentów e, zainteresowanych kulturą Egiptu, i dla studentów zainteresowanych kulturą Mezopotamii. Właściwie były to takie bardzo solidnie wydane, w prawie że w formie książkowej podręczniki akademickie, skrypty nawet w podręczniku zatytułowanym Mezopotamia, taki podtytuł znajdziemy. Skrypt dla studentów. One zostały opracowane według wspólnego projektu i w każdym z tych podręczników znajduje się rozdział, najkrótszy w obydwu, zatytułowany Antropologia. W obydwu tych e, podręcznikach autorem rozdziału poświęconego antropologii jest profesor Wierciński. Profesor Andrzej Wierciński e, z różnymi ekipami archeologów i y, przy okazji ich pracy, jeżeli znajdowali szczątki ludzkie, wykonywał swoje badania. Były to głównie badania pomiarowe, czasami wspomagane przez takie y, badania biochemiczne, jakie wtedy były dostępne. I y, czym jest antropologia w wykonaniu na przykład pana profesora Wiercińskiego? jest opisem fizycznym egzemplarzy gatunku Homo sapiens sapiens i próbą przyporządkowania tych poszczególnych egzemplarzy do konkretnych podgrup. Ja wiem, że rasa brzmi niepoprawnie, ale antropologowie wtedy jeszcze się tym pojęciem posługiwali z niejakim powodzeniem, a w ramach ras w miarę możliwości przypisywano te egzemplarze różnym typom danej rasy. To też jest antropologia. Antropologię taką wykorzystywano i jeszcze się dzisiaj ją wykorzystuje w kryminalistyce. W związku z tym, że istnieje komórka policyjna rozwiązująca przestępstwa sprzed kilkudziesięciu lat to antropologowie tego rodzaju zyskali dużo pracy, ponieważ często muszą operować na resztkach y, głównie kostnych, y, żeby zdobyć nowe dowody czy przynajmniej poszlanki w danej sprawie. Z drugiej strony mamy antropologię tak zwaną kulturową albo społeczną. Ta interesuje się nie tyle Materiałem, który zostaje po człowieku, ile zajmuje się człowiekiem funkcjonującym w społeczności, czyli w stworzonej przez tę społeczność kulturze, która jest przede wszystkim utkana z relacji społecznych. My, mówiąc o kulturze, to myślimy o książce, przedstawieniu teatralnym, wystawie, w muzeum czy galerii, koncercie, ale nie byłoby książki, nie byłoby obrazu, nie byłoby utworu muzycznego, nie byłoby wydarzenia, jakim jest spektakl teatralny, gdyby nie to, że ludzie żyją w społeczności i zamiast urywać sobie łby albo łamać obojczyki, zajmują się tym, żeby przekazać sobie najsubtelniejsze refleksje, które im przyszły do głowy albo najistotniejsze dla nich emocje wzruszenia. A więc jakoś próbują sobie to bycie razem tak poukładać, żeby było twórcze w miarę możliwości dla wszystkich, a nie rujnujące dla kogokolwiek. I to jest fundament fundament kultury ludzkiej. Często się to dzisiaj podkreśla. Na ile jednostronne podkreślanie tego jest słuszne, to jest temat na zupełnie inną dyskusję i nie, nie chciałbym jej tutaj otwierać. Antropologia kulturowa czy społeczna? Bo to troszkę yy, odmienna jest nomenklatura brytyjska, troszeczkę odmienna amerykańska. Brytyjczycy wolą mówić o antropologii kulturowej, o antropologii społecznej, a Amerykanie o antropologii kulturowej. Ale generalnie rzecz biorąc mniej więcej o to samo chodzi, w dużym, w dużym uproszczeniu. Natomiast w tak rozumianej antropologii nie jest, że tak powiem, istotne, co człowiek ma w środku. Ważne jest, jak funkcjonuje w grupie jak grupa go postrzega czy postrzega go jako istotny i budujący element, czy postrzega go jako wypadek przy pracy, albo katastrofę genetyczną. No więc yy, bardziej zależy pozycja człowieka od tego, co oni mówią i myślą inni, a nie od tego, co on sam może wnieść, bo on może być jednostką bardzo wartościową, ale zmarginalizowaną i w strukturze społecznej będzie zajmował miejsce mało znaczące. Dopiero kiedy zyska uznanie społeczności, to jego miejsce w społeczności się zmieni. I gra o to, kto zajmie bardziej prestiżową pozycję, kto zaskarbi sobie jak największe ilościowe i jakościowe uznanie społeczności, miałaby być motorem rozwoju kultury, motorem ludzkich działań, motywacją ludzkich wyborów. Więc taką antropologią w pierwszym rzędzie też się nie będziemy zajmować. Co nam zostaje? Zostaje nam właśnie pytanie o to, kim jest człowiek widziany od środka. Więc jest to taka próba wejścia w siebie, w Adepci sztuki medycznej mówią, że takim rozstrzygającym o dalszej karierze doświadczeniem jest udział w pierwszej sekcji zwłok, a zwłaszcza moment przecięcia przepony, kiedy się wydobywają te gazy, które są w jamie brzusznej, albo ktoś to wytrzyma i będzie z niego lekarz, albo wybiegnie do łazienki i nie będzie z niego lekarz. Więc nie chodzi o, o takie spojrzenie do wnętrza człowieka, bo wiadomo, co byśmy odczuli w takiej sytuacji. Wielokrotnie było to opisywane. Chodzi nam o taki ogląd siebie od wnętrza, który jest możliwy dlatego, że jesteśmy zdolni do myślenia o sobie, do logicznej analizy tego, co wiemy o sobie w efekcie obserwacji i siebie i innych, analizy tego, co obserwujemy. Nie jest to poznanie typu e, doświadczalnego, takie jak we fizyce, chemii, w biologii. Tutaj o wiele istotniejsza jest refleksja przy użyciu narzędzi logicznych, a więc mamy do czynienia z antropologią o charakterze filozoficznym. I trzeba powiedzieć, że ten typ refleksji w dzisiejszej kulturze jest w zaniku. I to jest efekt tego, że człowiekowi przychodzi z trudem refleksja <knie> nad sobą i nad własną kondycją. A, a więc robimy coś na tych naszych spotkaniach, co jest kontrkulturowe, co idzie pod prąd głównego nurtu kultury i macie Państwo odpowiedź, dlaczego nas jest tak mało. <knie> Ale jeśli człowiek nie odpowie sobie na pytanie, kim jest, to trudno mu będzie odpowiedzieć na pytanie, kim jest w relacji z Bogiem. A więc to pytanie filozoficzne o człowieka ma swoje daleko idące konsekwencje religijne. A więc musimy wiedzieć, kim jesteśmy, żeby wytworzyć sobie w miarę realistyczny obraz, kim jesteśmy w spotkaniu z Bogiem. I jeżeli nie udzielimy sobie rzetelnej odpowiedzi na to pytanie, to też nasze yy, wyobrażenia na temat Boga i religii mogą pozostać w takim stanie niedopracowanym. Dlatego w myśleniu nad tym, w co wierzymy, w refleksji nad naszą wiarą nie może zabraknąć refleksji nad człowiekiem. W teologii nie może zabraknąć antropologii, a bardzo często dzisiaj brakuje. To puste miejsce po antropologii rozumianej filozoficznie próbuje zagospodarować albo antropologia kulturowa czy społeczna, która w w Stanach Zjednoczonych na przykład, stała się oficjalnym paradygmatem yy, nauki. Yy, tak jak swego czasu, niektórzy z nas to jeszcze pamiętają, yy, na wszystkich studiach trzeba było poznać podstawy marksizmu, leninizmu, bo na tym się opierała cała wizja rzeczywistości, jaką w ramach studiów przekazywano. Tak. W tej chwili model antropologiczno-kulturowy jest taką obowiązującą e, wizją filozoficzną, a może a po prostu ideologią, na której się buduje obraz y, rzeczywistości. Często też człowiek jest postrzegany czysto psychologicznie. Mm. Mamy więc do czynienia z próbami zredukowania człowieka w taki czy inny sposób. A my spróbujmy y, się zastanowić nad człowiekiem jako nad pewną rzeczywistością złożoną, integralną. Ale zanim się zastanowimy nad tym, co wynika ze złożoności ludzkiego brzmu, to spróbujmy sobie uświadomić rzecz jedną i fundamentalną, że człowiek jest bytem osobnym. Że istniejemy nie w powiązaniu, wyłącznie w powiązaniu z tkanką społeczną, ale istniejemy jako świadome siebie i własnej odrębności jednostki. Zdajemy sobie sprawę z własnej złożoności, to ona pozostaje wtórna względem świadomości bycia podmiotem, bycia osobą. Pszczoła, termit, czy nie są w stanie żyć samodzielnie i ich życie w oddzieleniu od społeczności owadziej jest życiem niepełnowartościowym. Pszczoła przechodzi w swoim życiu różne etapy i tylko na jednym z tych etapów tak naprawdę produkuje pokarm. Bezpośrednio produkuje substancję, którą pszczoły się żywią. Pszczoły zbierają pyłek z kwiatów nie dlatego, że go jedzą, tylko dlatego, że jest surowcem, do wytworzenia pokarmu, który jedzą. Pszczoły, które pełnią służbę wartowniczą przy wejściu do ula, czy pszczoły, które wytwarzają substancję uszczelniającą gniazdo, tak zwany kit pszczeli, nie robią nic, co by miało związek z pokarmem. Czyli a te pszczoły, które produkują pokarm, nic by nie zrobiły, gdyby nie praca zbieraczek, które przynoszą surowiec. A więc tak naprawdę żaden z egzemplarzy nie jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania. Pszczoła wyjęta ze społeczności nie ma warunków do życia. A człowiek? Człowiek sobie poradzi. Lepiej, gorzej, dłużej, krócej. Człowiek ma tę fundamentalną autonomię istnienia. Zwierzęta, które są zdolne do takiego autonomicznego bytu, nie są z kolei zdolne do wytwarzania tak głębokich więzi społecznych, jak to się dzieje w przypadku bytu ludzkiego. A więc to połączenie autonomii i społeczności człowiek, jest czymś, co nas wyróżnia ale jeżeli zapomnimy o własnej autonomii i rozpłyniemy się w bycie społecznym, nie zdziwmy się, że staniemy się owadami społecznymi, troszkę przerośniętymi, ale jednak, no mrowiska też mamy odpowiednio duże. Dlatego zanim zaczniemy analizować, Człowieka, to popatrzmy, co, jak człowiek funkcjonuje jako jednostka świadoma własnego bytu. Nie rób mi tak. Czy człowiek od zawsze był świadom tego, kim jest? Chciałbym wrócić na moment do tych podręczników. Starożytny Egipt i Mezopotamia, o których mówiłem wcześniej. Dlaczego tam oprócz tych kilkustronicowych rozdziałików pisanych przez profesora Wiercińskiego nie ma rozdziałów porządnych e, zatytułowanych chociażby tak, jak ten, ta część naszych e, dywagacji. Odpowiedzmy sobie, na to pytanie. Proszę Państwa, jak się spojrzy na tę na ilustrację, którą widzimy na slajdzie, to wydaje się, że to jest tylko taki prymitywny rysuneczek. Ale gdybyśmy spróbowali zaciemnić trochę okno, to zobaczylibyśmy, że Oprócz tego wtórnie powstałego... Bardzo dziękuję. Już chyba troszkę lepiej widać. Oprócz tego prymitywnego rysunku, mm -hmm. który jest raczej efektem używania tego kawałka płyty, a nie pierwotnym elementem, widać hieroglificzny zapis. Mm -hmm. Jest to tak zwana Stella, Szebaki z VIII wieku przed Chrystusem. Jeden z najstarszych dokumentów żebyśmy, teologicznych z Egiptu, ponieważ nie jest to zwykły zapis mitu, ale pewna próba usystematyzowania mitologii memfickiej. Pamiętamy, że religia egipska rozwijała się lokalnie że mówiąc o religii egipskiej mówimy raczej o pewnej e, pewnym uniwersum religijnym. O pewnym splocie różnych religii. E, a nie o jednym systemie religijnym jak chrześcijaństwo, e, judaizm czy islam. Popatrzmy na kawałek przekładu Steli Szebaki. Mówi on o powstaniu świata. Wszystko stało się przez serce i wszystko stało się przez język, które są przejawami Atuma. W rzeczywistości jednak wszystko jest największym i najpotężniejszym ptakiem. Przepraszam, ale y, przy przeniesieniu prezentacji z urządzenia na urządzenie się troszkę poprzesuwało i ilustracja włazi na tekst. Który użyczył swej mocy wszystkim Bogom i ich K, co to jest K, to jeszcze, jeszcze za chwilę zobaczymy, przez serce, w którym Horus, Horus to ta męska postać z głową y, sokoła, nie ta żeńska. Horus nie była kobietą. W odróżnieniu od Kopernika. Eee, w którym Horus jest przejawem ptacha. W ten sposób ptach włada jako serce i język każdym członkiem. I zgodnie z tym jest obecny w każdym ciele i w ustach wszystkich bogów, wszystkich ludzi wszystkich zwierząt i w ogóle wszystkiego, co istnieje. Proszę Państwa, co z tego wynika? Że jeden Bóg jest drugim. Że bóstwa się przenikają. Były takie pomysły wśród badaczy religii egipskiej, by doszukiwać się w religii egipskiej znamion monoteizmu. Ponieważ jeżeli mamy ten Świat bogów, w którym nie wszystko dzieje się harmonijnie, skoro jeden drugiego zabija i tnie na kawałki, to jeszcze tak traktuje zwłoki, żeby utrudnić ich skompletowanie, to nawiązanie do tego, co Seth zrobił Ozyrysowi, a co Izyda odkręcała, to musi być jakiś zespół reguł, który jakoś y, reguluje relacje między tymi boskimi żywiołami. I ten zespół reguł współpersonifikowany Egipcjanie nazywali maat y, Jaką mamy sytuację? Mamy Atuma, który jest sercem i Tota, który jest językiem. Obydwaj są horusem, czyli ptachem. Ale to można przenieść na człowieka. Język i serce, <śmiech> czy serce i język. To, co jest w środku człowieka i co wychodzi na zewnątrz w postaci mowy, komunikatu. <śmiech> to, jak widzimy, on ma atrybuty pisarza, ale nie chodzi o to, że jest tylko pisarzem. On jest Bogiem języka. Tym dzięki któremu ludzie się mogą komunikować i rozumieć. Natomiast atom jest Bogiem działającym. Jest Bogiem rzemieślnikiem. Przez te dwa elementy jako ptach przejawiają się w świecie. Działają w świecie widzialnym, ale przejawiają się też w świecie niewidzialnym. Chorusy. I czytamy sobie dalej Szebaki. I w ten sposób rodzi się wszelka praca. Chwytanie rąk, kroczenie nóg, ruch wszelkich członków, wszystko to, posłuszne jest rozkazom, który pomyślało serce rósł jako przejaw ptacha, a wypowiedział język tut jako przejaw ptacha. Z tej przyczyny mówią o ptachu. Ten, który stworzył wszechbyt, ten, który powołał bogów do istnienia. On jest bowiem tym, który wyemanował bogów, a wszystkie dobre rzeczy, pożywienie, produkty, ofiary dla bogów i wszystko, co istnieje, są jego cząstkami. Ptach uczynił wizerunki bogów zgodnie z ich pragnieniami, tak, aby mogli w nie wstąpić. A zrobione są ze wszystkich gatunków drzewa, kamienia, gliny, i wszystkich możliwych materiałów. A więc imiona bogów, ich wyobrażenia, są tylko sposobem oddawania e, pewnej wizji rzeczywistości, w której się znajdujemy i której częścią jesteśmy. Człowiek ma w sobie te elementy boskie jest rozdystrybuowany pomiędzy różne elementy boskiej rzeczywistości. Czym jesteśmy? Jesteśmy tak jak bogowie, takimi węzłami, w których się łączą różne wątki, ale węzłami bardzo umownymi. Nie jest ważny Jaś Kowalski. Ktoś to niedawno mówił, prawda? Ważne jest chwytanie rąk, kroczenie nóg, czy ktoś się weźmie za robotę, czy nie, czy ktoś gdzieś pójdzie i zaniesie ten koszyk z owocami, czy nie zaniesie, to jest ważne. A nie osoba, która pracuje, chodzi, nosi, bije się, pisze, składa ofiary Bogom. Ważne są czynności, które są wykonywane w świecie i dzięki nim ten świat jakoś funkcjonuje. Ten wózek się jakoś toczy do przodu. Człowiek, tak samo jak i bogowie, przejawia się w różnych sferach działania. A więc musi mieć zdolności do funkcjonowania w różnych środowiskach. Tak, jakby człowiek miał fruwać, pływać w wodzie i żyć na powierzchni. To musiałby mieć i płuca, i skrzela, i skrzydła naraz. Tak? Kaczce tylko skrzeli brakuje, bo skrzydła i błonę pławną ma. Widzimy dziewięć, przepraszam, bo widać tylko osiem, bo ostatnie ucięło. Dziewięć elementów, które opisano jako właśnie te nitki, które się splatają w bycie ludzkim. Te nitki da się podzielić na sześć kategorii. Według tego, czym są dusze, energie, formy i według tego, w jakiej sferze rzeczywistości działają intelekt, emocje, Ciało. A więc człowiek jest nie tylko złożony w sensie, jest umysłem, jest emocjami, jest ciałem, ale jest złożony także w swojej racjonalności, w swojej emocjonalności, w swojej cielesności, tylko nie ma jakiejś przekonującej odpowiedzi, jak to się dzieje, że. I jesteśmy tobą, mną, nim. Jakby energia poszła w analizę. Dlaczego? Bo w tym mrówczym społeczeństwie, jakim było społeczeństwo e, egipskie, nie było ludzi. Byli bogowie. I tylko bogowie mieli powód, by istnieć. Osoby ludzkie to tylko przejawy elementu boskiego, dusze, przejawy energii, czy jakieś zewnętrzne powłoki, w których istnieją te kombinacje boskiego pierwiastka i motoryki ludzkiej. Człowiek więc z jednej strony jest pokazany jako yy, Sposób manifestowania się Bogów w świecie. Działające boskie moce, ale z drugiej strony ten człowiek ma świadomość, że jest rzeczywistością bardzo prowizoryczną. Wstrząsające jest takie zdanie wzięte z napomnień Amenemopeta, to jest takie pismo, dydaktyczne z XIV wieku przed Chrystusem. My tutaj mamy kawałek tego tekstu zapisany na skorupce naczynia. Zapis pochodzi z VI wieku, ale sam utwór jest o wiele, wiele starszy. Jeszcze z Ramzesa II, mówiąc tak obrazowo. A więc z tych najlepszych czasów Egiptu. Akurat ten XIV wiek to nie były najlepsze czasy, bo to jest czas panowania Heksosów, kiedy Egipcjanie są troszkę przygnieceni e, przez obcy element. Ale e, i może dlatego też pesymizm tego zdania. Ale on jest bardzo znamienny dlatego co byśmy mogli nazwać egipską antropologią, gdyby taka istniała. Człowiek to słoma i glina a Bóg jest murarzem, który codziennie burzy i buduje. Nie ma człowieka, nie ma osoby. Codziennie rano zaczyna się dzieło konstruowania tej lepianki, którą wieczorem obróci się w ruinę. A więc ten człowiek, który uczestniczy bezpośrednio w boskich mocach, Jednocześnie sam, jako osoba, nie istnieje tak naprawdę. Tutaj już nie miałem, nie miałem, jakby to powiedzieć, tyle odwagi, żeby napisać Antropologia w Mezopotamii. Nie, no to nie ma materiału który by pozwolił na użycie słowa antropologii. Dlaczego? Co się stało? Przede wszystkim bogowie istnieli przed ludźmi. Istnieli jako społeczność zasiedlająca świat. I dopiero społeczność bogów produkuje ludzi, kierując się własnymi potrzebami. Gdy Anen, Enki i Ninhursak uformowali ludzie o czarnych głowach, ludzie o czarnych głowach to jest, to są ludzie zamieszkujący Mezopotamię. Bo bardziej na północ byli już ludzie o różnej karnacji i kolorze włosów. Bójna roślinność wyrosła z ziemi, zwierzęta, e, wszelkie czworonogi powinny być, tak się, jak się pisze na śpiąco, zostały kunsztownie stworzone. Sumerowie e, tak postrzegają e, tak postrzegają rolę i genezę rodzaju ludzkiego. Ludzie pojawiają się jako zbiorowość nie jako jednostki. E, otóż tym, nad czym się warto było zastanawiać według Sumerów, to nie, był, nie, to nie byli ludzie, a już na pewno nie pojedynczy człowiek. Świat to jest zagadka, świat to jest ważna sprawa. Dlaczego? Bo człowiek uwarunkowany jest środowiskiem, w którym żyje. Co może człowiek? Nic nie może. A nawet jakby próbował, to się znajdą tacy, co się postarają, żeby nic nie było. Ma być trybikiem w maszynie. Trybikiem działającym sprawnie. Tak, żeby maszyna działała. I ważne jest, jakie są reguły działania tej kosmicznej maszyny, której częścią yy, są świątynia i pałac, a człowiek ma po prostu dostosować się do sił, które są większe od niego. Człowiek ma zakres obowiązków, ma go nie przekraczać ani w jedną, ani w drugą stronę. Ma zrobić dokładnie to, co ma zrobić. Wyobraźmy sobie robotnika fabrycznego, który zamiast przykręcać tysiącu urządzeń dziennie tę samą śrubę, zaczyna rzeźbić w tej ślubie jak, jakąś tam statuetkę. Tak. Nie, nie, nie, nie, nie, o to chodzi, ty masz tak robić. I, i, i to jest ta praca, której ma, maszyna od ciebie oczekuje. A więc e, indywidualnie rozumiany człowiek to jest problem tylko i wyłącznie dla tego indywidułu. Z punktu widzenia jakiejś ogólniejszej refleksji, Jednostka jest bez znaczenia. Łatwo ją wymienić na inną. Człowiek pojawił się w rzeczywistości Bogów tylko po to, żeby zaspokajać potrzeby istot od siebie większych. W związku z tym, że wielcy bogowie dużo jedzą, trzeba było produkować dużo żywności. Mniejsi bogowie nie dawali rady, a poza tym byli troszkę leniwi. Dlatego, żeby produkować to, co jest potrzebne wielkim bogom, człowiekowi zostało tchnienie, dane tchnienie życia. Chociaż ludzie zostali utworzeni Między innymi z krwi istot boskich, ale były to istoty boskie reprezentujące siły chaosu, a więc takie, które trzeba zniszczyć, żeby ocalić ład w świecie. Więc ta boskość człowieka jest dosyć dwuznaczna w tym kontekście. Jeżeli człowiek ma w sobie coś boskiego, to to jest ta gorsza wersja boskości. Nie gorsza w sensie yy, niższej klasy, ale gorsza w sensie niebezpieczna, destruktywna boskość. A więc ten ludzki żywioł, bogowie wprowadzający ład, wybierający chaos ze świata, muszą wziąć przy twarzy, króciutko, bo inaczej ta krew bóstw chaosu zacznie się burzyć i ludzie jeszcze co głupiego ze światem gotowi zrobić. Proszę Państwa, skąd inąd w tych mitach, chyba sporo jest takich trafnych intuicji e, dotyczących, dotyczących e, człowieka. E, w związku z tym, że człowiek jest stworzony do pracy, do wykonywania konkretnych zadań w materialnej rzeczywistości, to jest adekwatny do, do tych swoich zadań. Ma być maszyną, to jest maszyną biologiczną. Natomiast on sam może stać się przedmiotem ataku sił zła. I tu się zaczyna ogromna przestrzeń, którą w religii, na kolejnych etapach jej rozwoju religii mezopotamskiej zajmuje magia. Bogowie, którym człowiek jest potrzebny yy, dla zaspokajania ich potrzeb, troszczą się o to, czy przynajmniej powinni, wypadałoby, żeby temu człowiekowi nie stało się nic, co ograniczy jego zdolność do wykonywania powierzonych mu przez Bogów zadań. Dlaczego wymyśliliśmy weterynarię? Nie dlatego, że istnieją zwierzęta, tylko, że istnieją takie zwierzęta, na których zdrowiu szczególnie nam zależy. I w XIX wieku, na początku XX, weterynaria mniej zajmowała się psami i kotami, a więcej końmi, krowami i świniami, bo to były zwierzęta pożyteczne dla człowieka. Te zwierzęta człowiek hodował. Dlaczego magia mezopotamska zajmuje się człowiekiem? Bo to są zwierzęta, które bogowie hodują dla swoich celów i zależy im, żeby ten koń dwunożny był zdrowy i pracował pytałem, przepraszam, błasza krowa, leko, bo po to koni i krowa są w gospodarstwie. A więc magia jest grą człowieka, który jest świadom swojej kondycji udomowionego przez boku zwierzęcia. Jest grą między niebezpieczeństwami, które czyhają i potrzebami plus możliwościami Bogu, w którym zależy na dobrej y, sytuacji i y, bezpieczeństwie człowieka. Ale człowiek w sensie duchowym to jest właściwie komórka do wynajęcia i tam się może wmeldować, kto chce, nie zawsze akurat gość pożądany. Dlatego widzimy całe listy istot, które mogą się zagnieździć w Wleść jak bezdomni do pustostanu i tam sobie gospodarzyć z podobnym skutkiem. To jest lilit, o której mowa tutaj w trzeciej linijce od góry tego dolnego zaklęcia. To jest Lamasztu, którego ktoś tam goni. No właśnie to się ma dokonać dzięki zaklęciu. Istota boska, którą się jakoś tam zmotywowało do działania, ma pogonić demona, który szkodzi człowiekowi ale tego człowieka w ogóle nie ma. On się w sumie nie liczy. Chodzi o to... Jeszcze się na chwilę cofnijmy... do... do tego y, górnego zaklęcia, że demon trzyma człowieka za ręce i za nogi. Jeszcze można było znaleźć inny. To jest na przykład taki, że chwyta go za usta i dlatego człowiek nie może jeść i pić. Więc y, dla wszystkich będzie lepiej i dla człowieka, i dla bogów, jeżeli się ograniczy działanie demona, który y, powoduje, że człowiek jest do niczego. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się głównie mówiąc głównie, to mam na myśli zajęcia poprowadzone przez Macieja. E, Zajmiemy się głównie dwoma psalmami. Psalmem ósmym i czterdziestym dziewiątym. I jak będziecie Państwo pracować za chwilę z Panem Maciejem, to zobaczycie, jaki jak tam jest człowiek. Jak te teksty mówią o człowieku. I na ile się to różni od wizji człowieka w tych dwóch y, cywilizacjach, między którymi funkcjonował Izrael. ósmy. Y, y, y. Popatrzmy. Tekst znamy, zresztą jakby co to w y, materiałach przygotowanych jest przekład obydwu tych psalmów, nawet więcej niż jeden przekład, ale na razie to z w Biblii tysiąclecia, zobaczmy. Psalm ósmy jest, ma bardzo szeroką, pokazuje bardzo szeroką panoramę rzeczywistości. Wbrew temu, co często o nim myślimy, nie jest skupiony na człowieku i na tym właśnie polega jego y, wartość dla budowania tego, co nazwalibyśmy biblijną antropologią. Brzmi to troszeczkę paradoksalnie. Spróbuję wyjaśnić, dlaczego tak jest. Bo dzięki temu, że człowiek nie jest pokazany sam, wyobraźmy sobie taki portret z jednolitym tłem za plecami postaci portretowanej. Nie, to nie jest coś takiego. Człowiek jest raczej niewielkich rozmiarów, a, za, a na drugim planie jest cały bogaty krajobraz, całe spektrum świata i dzięki temu można pokazać, jak człowiek się od, od tego drugiego planu bardzo różni, jak jest rzeczywistością wyjątkową na tle tego, yy, tej panoramy. Na dwie rzeczy chciałem zwrócić Państwa uwagę w tekście hebrajskim, dlatego że nie zobaczymy ich w tekście polskim. Powtarza się w drugim wersecie i w piątym partykuła ma i to jest partykuła wyrażająca zadziwienie. Popatrzmy, jak przedziwne Twoje imię i czym jest człowiek? To, to w przekładzie wie, związek między tymi dwoma elementami nikt kompletnie. Natomiast e, w tekście hebrajskim e, Maadirshinka, jakże wspaniałe imię Twoje, i ma Enoż, jakże człowiek są bliskie sobie. Są w całym bogatym, pięknym świecie dwie rzeczy, które mogą człowieka naprawdę wprowadzić w stupor. Wielkość Boga i człowiek. Ale dlaczego człowiek? To pewnie o tym już z Panem Maciejem. Pytanie o człowieka pojawia się w różnych miejscach Biblii. A kim jest człowiek, abyś go cenił i zwracał ku niemu serce? Hioba 7:17 Psalm 144. O Panie, czym jest człowiek? Czym syn człowiecz? Tyle, że e, tylko w jednym z tych miejsc występuje ta sama partykuła ma. Między psalmem 144, werset 3 a Psalmem 8 werset 5, jeśli chodzi o to wyrażenie, podobieństwo jest częściowe i ogranicza się do tego, ma, do tego wykrzyknika wyrażającego zachwyt, zadziwienie określenia człowieka są różne. <śmiech> Bardzo rozbudowaną refleksję nad tym, kim jest człowiek, znajdziemy w Syracha, końcówka 16, początek 17 rozdziału. To są już teksty, które polecam Państwa osobistej lekturze. Co możemy powiedzieć? Że psalm ósmy rozpoczyna najprawdopodobniej w Biblii refleksje nad człowiekiem nad samą kondycją ludzką. I że ta refleksja sięga najprawdopodobniej V wieku przed Chrystusem. Może ona pozostawać, ale tylko może i na ile pozostaje, to jest nie do udowodnienia. W pewnym związku z kontaktem yy, Żydów, bo jesteśmy już po wygnaniu, już nie ma Izraela, nie ma Królestwa Judy, jest tylko Judea świątynna pod panowaniem perskim. Ale ta Judea świątynna zaczyna nawiązywać kontakty z szerokim światem. Właśnie dzięki temu, że nie jest grajdołkiem na, na peryferiach kosmosu, tylko jest elementem wielkiego perskiego imperium, które wchodzi w bardzo dialektyczny kontakt ze światem greckim. To, to nie jest tak, że oni tylko wojowali ze sobą. Też wzajemnie się poznawali, wpływali na siebie. Ksenofon. Proszę? Choćby ksenofon. Choćby. Chociaż ksenofon to już jest, yy, to jest taka właśnie dosyć późna sprawa, ale, ale dosyć dobrze ilustruje ten proces wzajemnego poznawania się, nawet pewnej fascynacji, jaką Grecy mogli odczuć dla cywilizacji perskiej natomiast jeśli chodzi o psalm 144 to on jest pewną zagadką, ponieważ on należy do psalmów królewskich ale tam pytanie o człowieka postawione jest w kontekście yy, właśnie specyficznej roli króla król jako wybrany przez Boga król Usynowiony przez Boga. A więc można by powiedzieć, że refleksja nad specyficzną pozycją króla staje się okazją do tego, żeby po raz pierwszy postawić pytanie o człowieka. Ale takim naprawdę antropologicznym tekstem jest dopiero Psalm 8. Natomiast jeśli chodzi o Psalm 49 to on się obraca wokół tego, po co człowiek żyje na tym świecie. Czy żeby, jak ten pan, mieć pełne ręce pieniędzy, czy też coś innego czyni nas ludźmi. I ten psalm jest organizowany przez refren. Zobaczmy werset 13, bo człowiek nie będzie trwał w dostatku, przyrównany jest do bydląt, które giną, i na sam koniec 21 werset, człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia, przyrównany jest do bydląt, które giną. Co czyni z ciebie człowieka? Jakie życie, jaki sposób funkcjonowania? I co powiemy o czasie powstania tego psalmu? Wskazuje się na to, że raczej jest on. Yy, Z okresu tego przed powstaniem machabejskim. Się wytworzyła taka bardzo specyficzna sytuacja kulturowa. Wartości religijne, nawet tożsamość etniczna poszły w kąt, bo trzeba być jak wszyscy w koło, bo tylko tak da się robić pieniądze. To nic, że żyją głupio. To nic, że jest to życie pozbawione jakichś wartości moralnych, ale trzeba być z innymi, to wtedy się będzie uczestniczyło w tym obiegu dóbr, na którym można przecież skorzystać. E, a więc to nas lokuje w okresie e, takim już w pełni dojrzałym, a nawet już tak bliższym, bliższym pewnego stanu gnicia, epoki hellenistycznej. Więc ta refleksja antropologiczna w Biblii pojawia się stosunkowo późno. Ale nie da się jej wywieść, tak jak mitów kosmogonicznych odnoszących się do powstania świata, na przykład z kontekstu mezopotamskiego. Ona się pojawia jakby od środka tej kultury religijnej Judy i być może w pewnej relacji z wpływami z północnego zachodu. Dziękuję. Przepraszam, że przeciągnąłem.